99. Po nieudanym skoku na miejską toaletę, pan Padaczka i jego kolega Trądzik zaczęli planować kolejny skok, tym razem na warzywniaka. Ponieważ warzywniak był w nocy silnie strzeżony, postanowili włamać się do składu broni i amunicji po potrzebny ich sprzęt. No ty jak w na marszałka z Otrzymaj kurwa świeczkę, tylko nie dostań podaczki. Spokojna dupa. Przyświeź mi tutaj, bo chyba widzę granaty. Już kurwa idę. O go ochroniasz. Co on kurwa trzyma w ręku? Generator fal mózgowych, synu. Niech pan tego nie używa, mój kolega ma podaczkę. A mnie to boli. Padaczka, co z tobą? Uważaj na świeczkę! Ten skórwy syn wypuścił świeczkę z ręki. Wpadła do pudła z granatami. Mówiłem ci, kurwa bałwanie, że mój kolega ma padaczkę. Zaraz wszystko pierdolnie. Padaczka i trądzik zginęli na miejscu. Ochroniesz na skutek wybuchu stracił Kutesa razem z jajami. Teraz jest księdzem i pomaga ludziom chory na